Muscieliśmy czekać ponieważ w kontakcie, którzy się spóźniają. Pogoda nam na tyle pomaga, że mamy lepszą widoczność. Może trochę gorszą koncentrację, ale mam nadzieję, że wszyscy są po dobrej kawie i możemy postarać się skupić na temacie, który może nie jest zbyt prosty, ale warty zastanowienia. Proszę głośniej. Mogę tylko bliżej spróbować. Dobrze. Będziemy posługiwać się też slajdami. Są to trzy serie na każdy z tematów wymienionych w zaproszeniu, czyli przyszłość Kościoła, przyszłość Europy i przyszłość Izraela. W oryginalnie było to zaplanowane co najmniej na jedną godzinę na każdy z tematów. Dzisiaj chciałbym to zrobić w takiej skompresowanej formie około godziny trzy tematy, więc siłą rzeczy będzie to raczej szkic, a nie wymalowany obraz. Dlatego może nieraz ograniczę się tylko do odczytania tego, co mamy na slajdzie. Czasem tylko do krótkiego komentarza, bo wtedy by się to bardzo rozciągło, gdybyśmy się przy każdym temacie długo zatrzymali. Niech to będzie zachęta do tego, żeby samemu sprawdzać też i w Piśmie Świętym, jak rzeczy się mają, tak jak jest powiedziane o tych, którzy mieszkali w Berei, żeby byli szlachetnego usposobienia i codziennie badali Pisma, jak się rzeczy mają. Niech to też i o nas będzie yy, prawda. Yy, pierwszy, pierwsza seria to jest y, przyszłość Kościoła. Kiedy był jakiś czas temu w Grabowie yy, dr Stefan Dryke z Muzeum Biblii w Uppertalu, rozważał na, też na temat Kościoła. Może niektórzy cokolwiek pamiętają, tylko to przypomnę, że yy, yy, yy, Było wtedy przypomniane znaczenie greckiego słowa eklezja, które tłumaczone jest w polskich wydaniach Biblii jako, czasem jako kościół, czasem jako zbór. Chodzi o to, że greckie słowo eklezja nie oznacza budynku, ale oznacza zgromadzenie ludzi, zbiór ludzi, czy też konkretnie tych, którzy wyszli albo zostali wyrwani, ek, czyli z, czy spośród. A więc chodzi o to, że eklezja, słowo eklezja oznacza zgromadzenie tych, którzy zostali wyciągnięci, zabrani. Tych, którzy poszli za Bogiem, byśmy tak powiedzieli. My dzisiaj rozumiemy bardziej słowo kościół jako budynek, tak to się utarło. Ale słowo Kościół pochodzi od łacińskiego castellum, czyli twierdza, czy miejsce warowne. To jest całkiem inne znaczenie. Dlatego dzisiaj bardziej chciałbym używać słowa zgromadzenie, które charakteryzuje to, czym jest Kościół. Czyli to, jest, to są ludzie wierzący Bogu. Na pierwszym slajdzie mamy jakiś budynek kościelny. Ona tak jest spowity mgłą, co też daje nam pewną, pewne wyobrażenie tego, że ta przyszłość Kościoła może wydawać się mglista, ale też jest to spojrzenie z góry i to dzisiaj chcielibyśmy zrobić, to znaczy starać się spojrzeć na przyszłość z punktu widzenia Pisma Świętego, czyli z punktu widzenia Boga. Ponieważ wierzymy, że Pismo Święte całe jest natchnione przez Boga. Tutaj są skały, skaliste wybrzeże. To nawiązuje do słów Pana Jezusa, który powiedział, W Ewangelii Mateusza to możemy znaleźć w rozdziale 16. Na tej opoce zbuduje Kościół mój, czyli zgromadzenie moje, a bramy piekielne nie przemogą go. Ta opoka to jest słowo inaczej skała. Pytanie co jest tą skałą? To też było wyjaśnione w czasie tamtego wykładu na temat Kościoła, że tą skałą jest Chrystus. To jest On sam, na którym ten Kościół jest zbudowany, ponieważ dość powszechnie wierzy się, że tą skałą jest, był Piotr. Było to też i wyjaśnione, że jest różnica w języku greckim pomiędzy znaczeniem imienia Piotr, a słowem skała, ponieważ imię Piotr to jest Petros, czyli kamień, skalniak. Natomiast Petra to jest skała. To, co widzimy przed sobą, to znaczy, że Kościół zbudowany jest na Chrystusie. Gdyby był zbudowany na jakimś człowieku, byłby rzeczywiście chwiejny, byłby niepewny. Chrystus sam powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Go, to oznacza, że nawet e, gdyby szatan wzmógł e, prześladowania ludzi wierzących, to i tak nie zniszczyłby świadectwa o Bogu, bo e, to Bóg sam broni tych, którzy w Niego wierzą. Bramy piekielne, e, te wszystkie moce ciemności nie są w stanie e, zniszczyć świadectwa o Bogu, czyli zgromadzenia, czyli Kościoła i Piotr wypowiedział to zdanie tyś jest Chrystus syn Boga żywego i właśnie na tej skale ten kościół został zbudowany może i to jeszcze jest warte podkreślenia że kiedy Chrystus mówił o tym to jeszcze tego kościoła zgromadzenia nie było to dopiero stało się po jego wniebowstąpieniu I właśnie mamy następny slajd, który nam o tym mówi. Narodzenie zgromadzenia. To stało się w dniu 50 Możemy o tym przeczytać w Księdze Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Zielone święta to jest pierwotnie święto żydowskie, właściwie czwarte święto w kalendarzu żydowskim. Pascha najpierw była i ten zabity baranek jest symbolem tego, czyli ostatecznie symbol śmierci Chrystusa na krzyżu. Potem prześniki, czyli ten niekwaszony chleb i później święto pierwocin to były żniwa e, pszeniczne, e, gdzie ten pierwszy snop e, składano, jakby ten, ten pierwszy, z pierwszego zbioru, pierwszy snop e, składano e, Bogu. E, było to takie potrząsane, jak gdyby. E, ten snop, ofiara potrząsania i, i e, później, siedem tygodni później, e, czyli 49 dni po tym, Święcie pierwocin nastąp, nast, następował dzień 50, 50, czyli 50 dzień, kiedy to właśnie obchodzono to święto i właśnie w to święto, święto radości, święto gdzie też używano palm, święto które mówi o Duchu Świętym właśnie Duch Święty został zesłany na ziemię, jak tutaj czytamy, i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie się dzieli. W Piśmie Świętym właśnie ten wiatr, czy olej, czy ogień są symbolami Ducha Świętego. To są takie rzeczy, powiedzmy, które trudno uchwycić. To jest charakter Ducha Świętego. To jest duch. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Było to widoczne na, nad każdym z tych 120 zgromadzonych, że pojawił się język jakby z ognia, który symbolizował, że każdy z nich osobiście otrzymał Ducha Świętego. I to wylanie Ducha Świętego miało miejsce jeden raz. To było już dwa tysiące lat temu i dzisiaj każdy człowiek, który uwierzy Ewangelii, otrzymuje Ducha Świętego. Już nie w tak spektakularny sposób ale obecność Ducha Świętego jest zauważalna. Chrystus jest tym, który jest obecny w człowieku wierzącym. I możemy sobie teraz spojrzeć na to, w jaki sposób Chrystus buduje. To też mamy cytaty z dziejów apostolskich, jak to się działo na początku. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3 tysięcy dusz. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. To jest czwarty rozdział dziejów apostolskich. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. A więc widzimy, jaki silny był to powiew ducha, że ludzie się dziesiątkami i tysiącami nawracali, co dzisiaj tego nie widzimy. Dzisiaj raczej spotykamy się najczęściej z obojętnością. Starsze pokolenie jeszcze ma coś takiego jak bojaźń Boża. Natomiast z młodszym pokoleniem, kiedy mamy kontakt, najczęściej spotykamy się z obojętnością. Młodzi ludzie są mało zainteresowani w ogóle Bogiem. Tutaj mamy fundamenty jakiegoś zburzonego budynku kościelnego. I tutaj jest cytat z pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział. Jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Jest to potwierdzenie tego, na jakim fundamencie człowiek bieżący stoi, czyli nie ludzkiej tradycji, nie dobrego wychowania, nie własnych wysiłków, ale tym fundamentem jest Chrystus. On osobiście. I Teraz ja stojąc na nim używam pewnych materiałów do budowy i tam w tym urywku dalej też jest napisane, że są szlachetne materiały takie jak złoto, srebro, ale są też i takie, które łatwo zniszczyć, takie jak drewno, Słoma, siano, czyli to, co ludzkie. Wiele rzeczy ludzkich zostało wprowadzonych do Kościoła na przestrzeni wieków. Można coś takiego poszukać i poczytać, ile różnych nauk w ciągu tych dwóch tysięcy lat zostało zaakceptowanych powszechnie i uznawanych jako prawdziwe, choć nie można ich potwierdzić Pismem Świętym. Jedną z tych nauk jest choćby nauka o czyściu. Ja także wierzę w czyściec, ale czyściec przed śmiercią, a nie po śmierci. Czytamy w liście Jana, w pierwszym liście Jana. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. I to dzieje się za życia, nie po śmierci. Ponieważ po śmierci już w nic nie możemy uwierzyć. Wtedy już tylko widzimy, my teraz mamy uwierzyć. Następny slajd pokazuje nam fragment dzisiejszej Turcji. Może przeczytam najpierw cytat. Jest to objawienie, albo jak jest w innych wydaniach Biblii, Apokalipsa, pierwszy rozdział. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu, do Smyrny, i do Pergamonu, i do Teatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. Na tej mapce widzimy kilka miast, niektórych z nich już dzisiaj nie ma, niektóre jeszcze istnieją. O, przepraszam. Tutaj jest ledwo widoczny Patmos, wyspa, na której apostoł Jan spędził jakiś czas, Był to, było to więzienie, w, też, w czasie którego też spisał tę księgę Apokalipsy, gdzie miał objawienia od Boga i możemy to znaleźć w Piśmie Świętym, ostatnia księga Nowego Testamentu. Mamy tutaj miasta, w których istniały kościoły, czyli zgromadzenia w tamtym czasie. Było to wzdłuż tak zwanej drogi rzymskiej. Jako pierwsze jest miasto Efes. I później ta droga pjęła się w górę. Jest Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes. Filadelfia, Laodycea. W tych siedmiu miastach były zbory. I tych siedem zborów jest scharakteryzowanych, opisanych w Apokalipsie, w drugim i trzecim rozdziale. I tak to Bóg sprawił, że stan duchowy każdego z tych zborów był w sposób proroczy opisem historii Kościoła. Jest to coś bardzo interesującego. To znaczy, że każdy charakter tego każdego zboru, sytuacja jaka w nim panowała, wskazywał na pewien okres w historii Kościoła. Za chwilkę się temu bliżej przyjrzymy. Są to też inne miasta, które akurat nie były wymienione w Księdze Apokalipsy. Jest na przykład Milet, gdzie także czytamy był apostoł Paweł i starsi z Efezu byli wezwani, czy też są kolosy. Również w Hierapolis był zbór, ale akurat w apokalipsie on się nie pojawił. Przejdźmy dalej. Więc pierwszy z tych, pierwszy z tych zgromadzeń, czyli Efez, kościół pierwszy w pierwszych latach istnienia. Mniej więcej do roku 166. I teraz cytat z listu do tego zboru. Jest to tak, w ten sposób napisane, że sam Pan Jezus jakby mówi, czy napisał listy do tych poszczególnych zborów. To jest bardzo warte przeczytanie. Zachęcam każdego, żeby sobie w domu Księgę Apokalipsy otworzył i, ten, i te listy przeczytał. I właśnie do Efezu Jezus Chrystus napisał Mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Tu akurat mamy z, jako obrazek teatr. Istniejący obecnie jako zabytek. Został on odkopany. Jest to miejsce bardzo licznie odwiedzane przez turystów. Do dzisiaj można ruiny Efezu oglądać. Kiedyś było to miasto portowe. W pewnym momencie po prostu ten dostęp do portu był coraz bardziej utrudniony przez, nanoszone przez fale piaski. W końcu to miasto straciło rację bytu, bo przestało być tym miastem portowym. Straciło na znaczeniu. Ale charakter, charakterem tego zboru było to, że wszystko było mniej więcej jak wcześniej, ale już czegoś zabrakło, tej miłości. To tak jakby żona mężowi jak zwykle gotowała i prasowała, ale już bez serca. I to właśnie był charakter ludzi wierzących wtedy, w tamtym czasie. I że ta miłość do Pana Jezusa już nie była taka, jak na początku. Dalej mamy Smyrnę. Kościół w okresie prześladowań. Od roku 167 mniej więcej do 313. Od cesarzy Aureliusza aż do Konstantyna. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Jest to jeden z dwóch, jedno z dwóch zgromadzeń, do których nie było żadnej nagany. W innych, do innych zgromadzeń Pan Jezus miał coś im do wypomnienia. Tutaj akurat nie było. Był to czas, kiedy wierzący byli prześladowani, kiedy to cesarze rzymscy prześladowali chrześcijan. Już za czasów apostoła Pawła cesarz Neron prześladował chrześcijan, ale raczej tylko w Rzymie. Późniejsi cesarze byli coraz bardziej wrogo nastawieni, aż Dioklecjan był przez 10 lat tym krwawym prześladowcą, co też jest wspomniane w tym liście do zgromadzenia w Smyrnie że będziecie poddawani w próbie przez 10 dni. Dalej Pergam, dzisiejsza Bergama. Kościół okresu od 313 do 606 od panowania Konstantyna do Justyniana. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Widzimy tutaj kolejną naganę Pana Jezusa. Był to, było to zgromadzenie, w którym już pewne fałszywe nauki się rozwinęły, a do tego mieszkali w miejscu, gdzie była świątynia Zeusa. Dzisiaj można fragmenty tej świątyni oglądać w Berlinie, w Muzeum Bergamonu właśnie. I można powiedzieć, było im tam dobrze. Zbliżyli się do tych kultów pogańskich, jak gdyby nie widząc w tym takiego niebezpieczeństwa, upodabniając się do tych kultów. To był czas, widzimy, do około roku 600 po Chrystusie. Dalszy, dalszy, dalsza część tego proroctwa, czyli kolejny, Kolejne zgromadzenie. Tiatyra. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Iza, Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi. Apokalipsa, drugi rozdział, dwudziesty wiersz. Wtedy był to zalążek kościoła papieskiego, kościoła rzymskokatolickiego, Wtedy to Grzegorz Wielki nazwał się pierwszym z biskupów i żądał tego, że wszyscy inni mają mu się podporządkować. Wiemy to z Pisma Świętego, że jest takie określenie jak starsi, czy też biskupi, w zależności od tłumaczenia, czyli presbiteros albo episkopos. Prezbiter to jest nikt inny jak starszy. Człowiek, który jest dojrzały we wierze. Episkopos to wskazuje na takiego człowieka, który opiekuje się, dogląda. To jest bardziej jego funkcja, tego starszego. I wiemy to z Biblii, tak jak jest napisane, o starszych efeskich, czyli w jednym zgromadzeniu w Efezie było kilku starszych, czy kilku biskupów. To byli ludzie, którzy dwali, służyli tym, którzy byli tam wierzącymi. Ale widzimy, że był taki kierunek już 600 lat po Chrystusie, że w, nie tylko, że nie było kilku biskupów w jednym zgromadzeniu, ale że był jeden biskup nad wieloma zgromadzeniami. A więc była jakaś ludzka władza już wprowadzona. 600 lat po Chrystusie. I Pan Jezus tutaj mówi, mam Ci za złe. Że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinie i naucza, i zwodzi moje sługi. W tamtym czasie zaczęło się coś takiego też, że powstało takie powiedzenie, kościół naucza. My możemy powiedzieć, że Biblia czegoś takiego nie uznaje. W Piśmie Świętym widzimy, że to Bóg jest źródłem prawdy, Jego Słowo. My nie ustanawiamy prawdy, a tylko ją przekazujemy. Apostol Paweł pisze do Koryntian, czy Słowo Boże od was wyszło, czy tylko do was dotarło. A więc my jesteśmy odbiorcami tego Słowa i możemy je przekazać dalej. My nie tworzymy zasad, my je tylko przyjmujemy od Boga. Gdybyśmy mieli tworzyć zasady, stalibyśmy się tylko właśnie takim, takim ludzkim kościołem. Niestety to już stało się w przeszłości. Kolejny, kolejne zgromadzenie, Sardes, kościół protestancki od roku 1517. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Apokalipsa, trzeci rozdział, pierwszy werset w tym, że właśnie w 1517 roku Luther przebił swoje słynne tezy do kościoła drzwi w Wittenberdze. Nie było jego zamiarem tworzyć nowej organizacji kościelnej, po prostu chciał zreformować ten kościół, który istniał, a widział w nim wiele błędów, ale niestety niechętne nastawienie władz kościelnych spowodowało, że Zaczął szukać innej drogi i no, powstał jakby osobny twór, zwany później Kościołem Luterańskim. Pan Jezus scharakteryzował go, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarł. A więc wielka rzecz wtedy się stała, odkryto Ewangelię. A więc, że zbawienie jest z wiary, że jest darem Boga, a nie zapłatą za dobre sprawowanie to właśnie Luther odkrył i wyciągnął na światło. Jednak bardzo szybko ten to dobre, dobry początek ugrzązł, można powiedzieć, w, w takim wątku politycznym, ponieważ szukali oni schronienia u królów, u władców tamtych czasów i też ten cały entuzjazm, można powiedzieć, pomału zaczął przygasać. Tutaj widzimy jakiś mur kościoła protestanckiego, gdzie ktoś napisał z prajem Bóg jest umarły. E, oczywiście Bóg żyje. To oni są umarli dla Boga. E, mamy taki właściwie w Grabowie żywy przykład e, tego Sardes, czyli te e, ruiny e, budynku kościoła ewangelickiego tutaj w Grabowie. E, Filadelfia Wierzący, którzy uzyskali aprobatę Pana, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. W połowie XIX wieku miał miejsce taki ożywczy prąd. Ludzie czytając Pismo Święte odkrywali prawdy, które są tam zapisane i wychodząc głównie z kościoła anglikańskiego, wtedy zaczęli się osobno spotykać na to, żeby czytać, modlić się na to, żeby obchodzić wieczerze, czyli dzielić się chlebem i pić kielicha. I wtedy też została całkowicie zniesiona różnica pomiędzy duchowieństwem a laikatem, czy też ludźmi świeckimi. Ten powiew w Filadelfii w zasadzie, już się zakończył. Chrześcijaństwo nie nosi znamienia tego prądu dzisiaj, aczkolwiek są jeszcze tacy, którzy chcą się właśnie tego trzymać. Zachowałeś moje słowo, nie zaparłeś się mojego imienia. To jest cecha tych, którzy w tym duchu Filadelfii chcą do dzisiaj schodzić się i cieszyć się obecnością Pana Jezusa między nimi. I jako ostatnie mamy Laodyce chrześcijaństwo bez Chrystusa zapierające się Pana. I cytat z tego listu, który Pan Jezus napisał wypluje Cię z moich ust. Jest to czas, w którym żyjemy obecnie. Czas, który właściwie jest charakter Kościoła właśnie jest widoczny w tym duchu Laodycei. Akurat jako zdjęcie wybrałem tutaj zjazd na modlitwę o pokój w Asyżu. To było w październiku 1986 roku. Po środku w ubraniu znany wszystkim Karol Wojtyła. Po jego lewej stronie różni dygnitarze prawosławni, troszkę dalej jest anglikański biskup po prawej ręce buddyści taoiści, konfucjaniści, jeszcze dalej czarownicy, indiańscy przeróżnej maści ludzie niektórzy modlili się do węży hinduści w zasadzie, gdzie w hinduizmie nie ma Boga mantrowali, odpalali kadzidła. Było to coś takiego, co nawet w łonie kościoła katolickiego natrafiło na wiele niechętnych głosów, że to nie było słuszne, ponieważ nie była tam modlitwa do jednego Boga. Ale niestety tego rodzaju charakter dzisiejszy kościół właśnie posiada, otwierając się coraz szerzej, jest nawet coś takiego jak dialog z religiami niechrześcijańskimi, gdzie są wspólne nabożeństwa, chrześcijańsko-muzułmańskie na przykład. Wiemy, że Bóg chrześcijan i Żydów ma Syna. Tym jest Jezus Chrystus. Allah nie ma Syna. To nie jest ten Bóg. Dalej mamy z czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się ma stać potem. Widzimy, że mimo tego, że apostoł Jan był w więzieniu, mimo tego, że był na oddalonej wyspie, to można powiedzieć, był w niebie. Bóg dał mu nadzwyczajne przeżycie i to wstąp tutaj jest takim obrazowym przedstawieniem tego, że wierzący w pewnym momencie zostaną zabrani do nieba. Teraz mamy kolejny cytat z księgi Apokalipsy. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie, jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się przytecznica, to ludy i tłumy i narody i języki.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 a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi i zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarła zwierzęciu pełnym bruźnierczych imion mającym siedem głów i dziesięć togów. To zwierzę, o tym jeszcze będziemy mówić, obrazuje właśnie władzę polityczną, odrodzone Cesarstwo Rzymskie, to co dzisiaj widzimy w Zalążku jako państwa należące do Zjednoczonej Europy. I widzimy, że jest ta postać nierządnicy, czyli kobiety lekkich obyczajów, taka, która jest niewierna. I ona właśnie siedziała, siedzi na tym czerwonym, jak szkarła, zwierzęciu. Widzimy, że ta władza jest inspirowana przez szatana. Czyli jest to obraz takiego fałszywego kościoła. Takiego, który jest tylko kopią prawdziwego. Coś, co później w Piśmie Świętym nazwane jest Babilon. Babilon jest źródłem bałbochwalstwa tak w ogóle historycznie patrząc. Tam właśnie rozpoczęły się wszelkie bałwochwalcze kulty. A więc musimy zacząć rozróżniać pomiędzy prawdziwym zgromadzeniem a fałszywym. Między tym, które, gdzie jest Chrystus, a tym, gdzie Chrystusa nie ma. Ponieważ Księga Apokalipsy wyraźnie nam na to wskazuje i widzimy, że kiedy polityka idzie razem z religią, to jest to wskazanie na tego rodzaju właśnie połączenie, o którym tutaj czytamy. Możemy teraz spojrzeć w przód, jaka jest przyszłość oblubienicy baranka. Oblubienica to jest takie może trochę stare słowo. Dzisiaj byśmy powiedzieli narzeczona. Ten baranek to jest Chrystus. To jest jasne. Ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, nazwani są narzeczoną Pana Jezusa. Wiemy, że Pan Jezus nie miał żony, nie miał narzeczonej. Natomiast wszyscy, którzy w Niego wierzą, nazwani są narzeczoną. Apostoł Paweł, napisał do Koryntian, w drugim liście, zaręczyłem was z jednym mężem i chciałbym stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Jest to dowód na to, że ci, którzy wierzą, nazwani są. narzeczoną. Tutaj mamy cytat z Apokalipsy. Gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. To jest zrozumiałe, że narzeczona musi być najpierw zaręczona, a to jest to, co już wcześniej miało miejsce, czyli zesłanie Ducha Świętego. Ten, który uwierzy dzisiaj, można powiedzieć, otrzymuje pierścionek zaręczynowy od Chrystusa. A pierścionek zaręczynowy jest gwarantem tego, że w przyszłości będzie obrączka. Czyli będzie wesele. I to wesele nie będzie miało miejsca tu na ziemi, ale w niebie. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Bisior to jest taki skręcony leń. To jest taki lśniąco-biały materiał. Ludzie wierzący czynią dobrze. Są świadomi swojej grzeszności, ale czynią dobrze i po tym też e, można ich rozpoznać, ale również i to, co dzisiaj czynimy dla Boga, ma wartość przyszłości. E, dalej mamy e, wzmiankę o tysiącletnim e, królestwie. O tym też czytamy e, właśnie w Apokalipsie, czyli te tysiąc lat, które w pewnym momencie się skończy, nie będzie to wieczność, ponieważ ta ziemia przeminie, jak czytamy. Pierzchło, ziemia, niebo. E, tutaj czytamy, że to e, pokaza mi się, e, miasto święte Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Blask jego podobny do blasku drugiego kamienia, jakby jazpisu ruszającego jak kryształ. To znaczy, że ludzie wierzący zabrani, zostaną zabrani do nieba. To jest chlubna e, przyszłość być z Chrystusem w niebie. I tam już nie będzie potrzebna elektryczność, ponieważ to chwała Boża będzie to miejsce oświetlać. I to czytamy właśnie w tej księdze. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. W tym ziemskim w Jerozolimie, która leży na terenie Izraela właśnie ludzie będą zanosić Bogu dary w przyszłości. I jest jeszcze coś takiego jak wieczny stan, czyli to tysiącletnie królestwo skończy się. Wiemy, że Świadkowie Jehowy mówią o tym, że będą no zawsze żyć na ziemi, ale Słowo Boże mówi, że niebo i ziemia przeminą. Sam Pan Jezus to powiedział. Żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, czyli zostanie to zniszczone.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 tych, którzy są tym zgromadzeniem Pana Jezusa. I usłyszałem donośni głos strony mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Cudowna przyszłość czeka tych, którzy dzisiaj uwierzą Pana Jezusa. I to także cytat z zakończenia Księgi Apokalipsy. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Pan Jezus na innym miejscu powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, sam stanie się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. A więc widzimy, że kto pragnie, to jest zaspokojony i jest to za darmo. Zbawienie jest darem, jest prezentem, jest tym, co Bóg chce dać każdemu, kto przyjmie Jego Syna. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Widzimy jeszcze raz to słowo darmo. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. To jest świadectwo Nowego Testamentu. Tak to była pierwsza seria. Już widzę, że będzie trudno się zmieścić, no ale być godzina z małym haczykiem. Przyszłość Europy. Moglibyśmy, czy może ktoś by zadał pytanie, no, dlaczego akurat tematem jest przyszłość Europy, czy przyszłość Izraela, czy przyszłość Kościoła, a nie na przykład przyszłość Polski, czy Stanów Zjednoczonych, Ameryki, z tego powodu, że Akurat Biblia wypowiada się na te, a nie inne tematy. Bóg zawarł proroctwa co do przyszłości Europy, co do przyszłości Zgromadzenia, co do przyszłości Jego ziemskiego ludu Izraela. I o tym akurat chcemy mówić, co Bóg uznał za ważne, żeby zamieścić w swoim Słowie. Mamy rzut oka na Europę. Europa została w przeszłości już zchrystianizowana pogaństwo zostało wyparte całkowicie z Europy, to oczywiście był wielki przywilej, że ludzie dostali do ręki Pismo Święte, że czczenie bożków zostało usunięte, ale to też jest ogromna odpowiedzialność. Ponieważ jeśli ktoś ma większe poznanie, to też i więcej od niego się wymaga, bo wtedy już znamy wolę Boga. Nie możemy powiedzieć, że jej nie znamy. Teraz kilka dat z historii Europy, żeby lepiej zrozumieć przyszłość, dobrze sięgnąć wstecz. W roku 1946 Churchill powiedział w Curychu: Pozwólcie powstać Europie. Rok 1947. USA przygotowuje Plan Marszala dla odbudowy Europy. Rok 1949, 19 europejskich państw tworzy Radę Europy. Rok 1951, 6 europejskich państw tworzy EGKS, Europejskie Stowarzyszenie Węgla i Stali. Rok 1957, 25 marca utworzenie EWG, Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Euratom, Europejskie Stowarzyszenie Atomistyki w Rzymie. 1958 powstaje EG, Wspólnota Europejska i Europejski Parlament. W roku 1989, 9 listopada, upada berliński mur. Następuje otwarcie granic Europy, Stary Kontynent budzi się. W roku 1992, 31 grudnia, następuje otwarcie rynku europejskiego. W roku 1993 Wspólnota Europejska przeradza się w Unię Europejską. Rok 2002 wprowadzono wspólną walutę euro. Rok 2004 podpisano traktat akcesyjny w Rzymie. Dokąd idziesz Europo? Widzimy, że te wszystkie wydarzenia zmierzają w określonym kierunku, czyli jest coraz ciaśniejsza, bliższa współpraca pomiędzy państwami leżącymi właśnie na kontynencie europejskim. Franz Blankert, szwajcarski sekretarz skomentował to następująco. Powinno zostać zawiązane Święte Rzymskie Królestwo państw europejskich. Również François Sarkozy Kilka lat wcześniej to było. Rzucił takie hasło, że należy utworzyć Unię Śródziemnomorską, na co z Hiszpanii i Włoch dopłynęły bardzo zachęcające odgłosy. Czyli tego rodzaju tęsknota powrotu do dawnej, dawnej świetności cesarstwa wokół Morza Śródziemnego istnieje do dzisiaj. Jeden z ministrów Sarkozy'ego dopowiedział też, że w tym nowym cesarstwie powinna, powinien też być Izrael, na, to, na co Sarkozy się zgodził. Teraz zechciemy zwrócić się do Starego Testamentu. To nam pozwoli lepiej zrozumieć to, co dzieje się dzisiaj w Europie, to zacieśniające się państwo, które coraz bardziej nabiera kształtów, staje się coraz mocniejsze. Z proroka Daniela, drugi rozdział, jest to sen, opis snu króla Nabukadnezara, czy czasem Nabuchodonozora, jak go się nazywa. Kiedy on miał ten sen, to jeszcze miał tego rodzaju żądanie, którego nikt nigdy nie miał. Czyli, żeby nie tylko mu wyjaśnić znaczenie tego snu, ale jeszcze, żeby mu najpierw opowiedzieć, co mu się śniło. Czyli gdybym miał sen, powiedziałbym najpierw powiedz mi, co, co mi się śniło, a potem powiedz mi, co to znaczy. Coś zupełnie niebywałego. Wtedy akurat w Babilonie przebywali uprowadzeni z Izraela Żydzi, między nimi Daniel. I on uprosił u Boga, on i jego przyjaciele, żeby Bóg dał mu rozum do tego, żeby ten sen móc opowiedzieć i wyjaśnić, ponieważ była też i kara ze strony tego groźnego króla, że zabije wszystkich magów, jeśli mu tego nie opowiedzą. I tu właśnie mamy taką skondensowaną formę tego snu. Temu królowi śnił się posąg, gdzie głowa była ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy po części z żelaza, po części z gliny. Trzeba przyznać, że bardzo dziwny, szczególny sen. Teraz, żeby wyjaśnić, co on oznacza, ale przejdźmy dalej. Tutaj jest też i sen, który miał Daniel, to później w tej księdze jest powiedziane. I ten sen Daniela w zasadzie mówi o tym samym, tylko posługując się innymi obrazami. Czyli Bóg miał coś do powiedzenia przez sny w tamtym czasie, przez sen tego pogańskiego króla i sen wierzącego człowieka, proroka Daniela. Tutaj akurat śniły mu się zwierzęta. Pierwsze było podobne do lwa. Miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach, jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu, wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery, miało ono Na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy. Miało to zwierzę i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne, żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta i miało dziesięć rogów. Widzimy teraz, gdybyśmy zestawili te dwa sny, które miał król Nabuchodonosor i prorok Daniel, to widzimy, że one pokrywają się co do treści. Ta głowa ze złota i ten lew ze skrzydłami mówią o tym samym o królestwie Babilonu. Tutaj ono jest zobrazowane, jego zasięg. Ono trwało od roku 587 do 537. 1943 czyli około 80 trochę ponad 80 lat i widzimy, że właśnie ten Nabukadnezar był największym, czy najwspanialszym królem jaki żył kiedykolwiek na Ziemi, ponieważ to złoto jest najbardziej wartościowe Możemy to zauważyć, że te kolejne, e, kolejne materiały e, są coraz mniej szlachetne, czy słabsze. I to Królestwo Babilonu obejmowało e, wielki obszar. Była to bezwzględna, surowa e, władza e, wtedy nad światem. I lew wskazuje nam na to. E, ten król, który nie uznał chwały Bożej, został na pewien czas pozbawiony rozumu, można by powiedzieć, postradał zmysły i jakiś czas był podobny do zwierzęcia, aż po pewnym czasie Bóg wrócił mu rozum i wtedy oddał chwałę Bogu. Dalej mamy, widzimy zbieżność Tej e, piersi ramiona e, ze srebra i e, niedźwiedź, czyli to e, charakteryzuje królestwo medoperskie. E, tutaj widzimy zakres e, tego królestwa. Widzimy, że już e, też i północna e, Afryka. E, również i kawałek e, Europy. Było ono, tak jak tutaj czytaliśmy, podniesione z jednej strony, to znaczy, że były dwa rywalizujące ze sobą plemiona w tym królestwie, czyli Medowie i Persowie. Raz jedni mieli przewagę, raz drudzy, ale ostatecznie Medowie zwyciężyli, było to królestwo nazwane Medo-Perskie. Trwało ono od roku 543 do 333, czyli około 200 lat. Następne królestwo, przedstawione za pomocą zwierzęcia, jest to królestwo greckie. Widzimy, że około 30 lat trwało. Jego władcą był słynny Aleksander Wielki. Który żył krótko, ale bardzo intensywnie i mając około 30 lat zdobył cały ówczesny świat. Widzimy tutaj i Europę i Afrykę sięgnął aż do Indii. Było to potężne królestwo i we wczesnym wieku e, zmarł i królestwo jego zostało e, podzielone e, później na cztery yy, części, na czterech generałów, tak to czytamy, podzielono na cztery części dla każdego z czterech generałów. Kassandros, Ptolemeusz, Seleukos, Seleukos, Lizy, Mahos. To wszystko była wtedy przyszłość, kiedy te sny miały miejsce i kiedy Daniel je wykładał. Czwarte Około e, rok trzech przed naszą erą Światowe Królestwo Rzymskie, czyli te nogi i golenie. E, I e, było do tego e, porównane to straszne zwierzę, które właściwie ono jest tutaj tylko tak symbolicznie przedstawione, to nie jest jakiś renifer, tylko e, chodzi o to, że to zwierzę, które było Drapieżne, do żadnego zwierzęcia niepodobne, ale gorsze niż wszystkie poprzednie. I to jest właśnie charakter Królestwa Rzymskiego, gdzie, które było bardzo dobrze zorganizowane, gdzie była bardzo dobrze wyszkolona armia. Widzimy, obejmowało duży obszar dzisiejszej znanej nam Europy. Północna Afryka, Izrael, Turcja i tak dalej. I co jest istotne, od roku 410 naszej ery upadek Królestwa Zachodniego, a od roku 650 upadek Królestwa Zachodniego. Wschodniego, tak Czyli około 650 lat trwało. Teraz mamy zestawienie tych czterech mocarstw. Widzimy, że na terenie każdego z tych mocarstw był ten wąski pasek nad Morzem Śródziemnym, znany jako Ziemia Obiecana, jako Izrael. Miejsce, które Bóg wybrał dla Żydów. Miejsce, gdzie stanęła e, Świątynia Boża, miejsce, gdzie składano ofiary Bogu. E, taki zapalny punkt świata. Gdybyśmy spojrzeli na mapę świata, to trzeba powiedzieć, że e, Jerozolima jest tak pośrodku e, świata. E, to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, e, cały świat na to patrzy, to ma kluczowe znaczenie. Dla, i wpływ na bieg wydarzeń na y, całym świecie. Taki pępek świata. Jerozolima. Miasto wielkiego Boga. Y, pozostaje nam jeszcze rozstrzygnięcie y, tego, y, co symbolizują te stopy po części z żelaza, a po części z gliny. Y, które światowe... Y, y, Królestwo jest wypełnieniem tego snu Które zwierzę? E, tutaj mamy jeszcze dalszy ciąg tego e, proroctwa Spojrzałem, a wtedy bez udziału rąk oderwał się od góry kamień Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je Wieczne Królestwo Zadnitych królów Bóg nie stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i mieć glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Tutaj król na Nabucadnezar był zachwycony, i kazał wynagrodzić Daniela za ten wykład snu. Tym kamieniem, który spadł, niezrzucony bez nikogo z góry, jest sam Chrystus. I Jego Królestwo, wieczne Królestwo, które nastanie właśnie po zniszczeniu wszystkich ziemskich Królestw. To jest to, o czym jeszcze będziemy mówić. Były różne różne mniemania co do wypełnienia tego proroctwa. Co to może być, to królestwo po części z gliny, po części z żelaza. Adolf Hitler sam uważał, że jest tym wypełnieniem. Tutaj czytamy, ponieważ królestwo wieczne jeszcze nie nadeszło, nogi z żelaza i gliny nie mogły w żadnym razie przedstawiać, Królestwa Rzymskiego podczas prześladowań chrześcijan, na przykład pod panowaniem cesarza Dioklecjana. Niektórzy uważali, że to właśnie było to e, okrutne, straszne e, panowanie Dioklecjana, prześladowanie chrześcijan, że to było wypełnienie tego, ale okazuje się, że nie. E, e, także nie może być tym Święte Królestwo Rzymskiego podczas inkwizycji pod panowaniem Karola V. E, Karol V był to wielki władca, który panował nad znaczną częścią Europy. Za jego czasów Kolumb odkrył Amerykę. Posiadłości miał właśnie w Ameryce Północnej i Południowej. Mówiło się, że nad jego królestwem nigdy nie zachodzi słońce. Był to wielki władca, ale jednak to nie on był wypełnieniem tego proroctwa. Także Napoleon uważany był, że to on jest wypełnieniem tego proroctwa o tych stopach, dlatego, że był wielkim władcą, był w Egipcie, dotarł aż do Moskwy, ale ostatecznie poniósł klęskę pod Waterloo. To nie on był tym panującym. No i także tutaj zobrazowany Adolf Hitler, który tworzył, stworzył ten Królestwo Trzeciej Rzeszy, nawet i to pozdrowienie. Heil Hitler miało nawiązywać do tego pozdrowienia zakasów cesarzy Awe Cezar, chwała Cezarowi. Jednak to nie on był wypełnieniem tego proroctwa. Czym jest to wieczne Królestwo? Nie jest nim Królestwo Niebieskie, jak niektórzy uważają. Pan Jezus powiedział, moje Królestwo nie jest z tego świata, a do swoich uczniów, wy nie jesteście z tego świata, tak jak ja nie jestem z tego świata. I teraz mamy cytat z Księgi Objawienia, czy też Apokalipsy, 13 rozdział, pierwszy, drugi wiersz. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów a na rogach jego dziesięć wiademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, jego nogi były jak u niedźwiedzia, jego paszcza jak paszcza lwa. Czy to nas nie zastanawia? Takie jest podobieństwo pomiędzy tym, co wcześniej widzieliśmy w tym śnie Nabuchadnozara i śnie Daniela, a tutaj, co widzimy jako opis tego władcy i jego cesarstwa, Księdze Apokalipsy I tutaj jest Zestawienie Tych Dwóch opisów z Księgi Daniela I z Księgi Apokalipsy 13 rozdział A więc widzimy Księga Daniela wychodziło z morza I Księga Apokalipsy Wychodziło z morza Miało dziesięć rogów Księga Daniela, Apokalipsa Miało dziesięć rogów Księga Daniela miało ruch, który wypowiadał wielkie rzeczy. Apokalipsa wypowiadało wielkie rzeczy i bruźnierstwa. Księga Daniela prowadziło wojnę ze świętymi i zwyciężyło ich. Księga Apokalipsy prowadziło wojnę ze świętymi i przemogło ich. Myślę, że tu nie trzeba wielkiego przekonywania, żeby zauważyć, że jest mowa o tym samym, o tej samej osobie i o tym samym cesarstwie, Teraz mamy też i cytat z Apokalipsy, 17 rozdział. Zwierzę, które widziałeś, było, już go nie ma. Znowu wyjdzie z otchłani, pójdzie na zatracenie. A więc widzimy, że zwierzę, pod przykładem zwierzęcia, przedstawiony jest władca, prezydent jakiegoś cesarstwa, jego całe to cesarstwo tak jak wcześniej widzieliśmy to w księdze Daniela. Widzimy, ten opis idealnie e, zgadza się. E, zwierzę, które widziałeś było. E, to znaczy, że w przeszłości to cesarstwo było, już go nie ma, czyli przestanie istnieć i znowu wyjdzie z otchłani. E, z naszego punktu widzenia Rzeczywiście to Cesarstwo było wcześniej, Cesarstwo Rzymskie. Teraz go nie ma, ale znowu się pojawi. To, że wyjdzie z otchłani, to widzimy, że to jest inspirowane przez diabła. I też widzimy, że zostanie to osądzone przez Boga. Pójdzie na zatracenie. A więc co jest tym wypełnieniem tego snu? tych stóp, po części z żelaza, po części z gliny, Zjednoczona Europa. To okrutne zwierzę. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Europa stara się wszystkich zadowolić i dużo mówi się na temat demokracji, podkreślenia wolności osobistej, ale też i uważni obserwatorzy mogą to zauważyć, że istnieje Wyraźna tendencja do tego, żeby tę władzę wzmocnić, bo trudno jest zarządzać e, tyloma państwami, kiedy każdy ma prawo do głosu i ma prawo się sprzeciwić. Po prostu są potrzebne rządy mocnej ręki i ku temu to idzie. Coraz częściej mówi się o potrzebie wyboru jednego człowieka, ponieważ na razie jest to zarządzane komisarycznie. To, potrzeba jest utworzenia takiego urzędu, stanowiska człowieka, który będzie reprezentantem całej Unii Europejskiej. Tu mamy takie, można powiedzieć, podsumowanie, jeśli chodzi o trójjedynego Boga. Widzimy, że jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, to jest jedność Boża. Tu widzimy, u góry jest szatan, a na dole z lewej strony Pierwsze zwierzę, czyli moc polityczna, to jest to zwierzę, które wychodzi z wody, to, które ma tych 10 rogów, jak czytaliśmy, i drugie, drugie zwierzę, moc religijna. To jest to, które jest też opisane w tym 13 rozdziale Księgi Apokalipsy. Jest to ten, który będzie podawał się za Mesjasza, za Chrystusa. Ten, o którym też i Pan Jezus już wcześniej mówił, że tego, który przyjdzie w swoim imieniu, przyjmiecie. Mówił to do Żydów. A więc religijny przywódca Antychryst, król Izraela, będzie pełnił funkcję ministra propagandy politycznych przywódców Zjednoczonej Europy. On to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. On też sprawia, że wszyscy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować, ani sprzedawać. Jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia, a liczba jego jest 666. Nie mamy czasu teraz, żeby wchodzić w szczegóły. Coś, co można powiedzieć, to jest właśnie to, że ten, ta moc religijna, czyli antychryst, ten, który będzie Żydem, będzie pochodził z Izraela, będzie pełnił funkcję ministra propagandy, politycznych przywódców Zjednoczonej Europy. Czyli, że te dwie figury będą ze sobą współpracować. Z jednej strony nazwijmy w skrócie prezydent Zjednoczonej Europy, a z drugiej strony ten Mesjasz, ten fałszywy Chrystus, który będzie zasiadał w Jerozolimie, będą współpracować ze sobą i tenże właśnie... E, fałszywy Chrystus e, będzie nakłaniał, czy zmuszał ludzi, aby oddawali cześć temu władcy politycznemu. E, I tak jak tutaj czytamy, on też sprawia, że wszyscy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Że nikt nie może kupować, ani sprzedawać. Jeśli nie ma jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia. Oczywiście chodzi O to, o tego, tym zwierzęciem jest ten przywódca polityczny ten o dziesięciu rogach czyli ten religijny przywódca, ten fałszywy Chrystus będzie zmuszał czy nakłaniał ludzi do tego aby oddawali cześć i przyjmowali to znamie, Czy jak dzisiaj to możemy w skrócie powiedzieć chip tak to na dzisiejszą technologię przekładamy właśnie, który jest takim znakiem lojalności wobec tego zwierzęcia. To oznacza tak naprawdę władzę totalitarną. Dzisiaj uważamy, że władza działa dla naszego dobra, ale idziemy szybkimi krokami do czasu, kiedy władza będzie po prostu tyra, tyraniczna. Będzie, będzie to władza bezwzględna. Jeśli nie będzie lojalności, ludzie nie będą w stanie ani kupić chleba, ani zatankować auta. Mało tego, będą musieli ponieść śmierć. Tutaj mamy przed sobą szczególne miejsce w Izraelu. Jest to Dolina Megiddo. Napoleon nazwał to idealnym polem bitwy, czy najlepszym na świecie. Tutaj mamy też i cytat z Księgi Objawienia, czyli z Apokalipsy. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żabe wychodzące z paszczy smoka i paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Armagedon to jest na północy Izraela Jest to miejsce, gdzie m.in. Gedeon pokonał Midianitów. Kto zna Biblię, to może to sobie skojarzyć. I to właśnie czytamy tutaj, że Bóg posłuży się, tak jak tutaj widzimy, aby ich zgromadzić na wojnę u Wielki Dzień Boga Wszechmogącego. Czyli to jest Bóg tym. Bóg jest tym, który zgromadzi, wezwie te armię, żeby przyszły właśnie do Izraela, aby walczyć. Ostatecznie to sam Chrystus pokona ich.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 I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały wisior. Widzimy z jednej strony e, e, armia europejska, armia wyposażona w e, ludzkie środki walki, z drugiej strony Chrystus i wojska niebieskie. Oczywiście nie ma tu żadnego zmagania czy walki. E, rzeczywiście Chrystus jest tym, który zwycięża, który niszczy bezwzględnie swoich wrogów. Widzimy, że tego rodzaju bitwa będzie miała miejsce i nie jest to opis symboliczny. To rzeczywiście tysiące ludzi wtedy poniosą śmierć w tym miejscu. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, A wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli z nami zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. A więc widzimy, że szatan poprzez tych, te dwie osoby, przez tego władcę politycznego, tej, yy, tego Królestwa, czy, tego, czy tej Zjednoczonej Europy, która rodzi się na naszych oczach i przez tego fałszywego Mesjasza e, właśnie doprowadzi do tego. I tutaj czytamy i pojmane zostało Zwierzę wraz z nim fałszywy prorok, które przed nim cuda i zostali obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego a więc nawet zanim szatan został wrzucony, czy zostanie wrzucony do tego co nazywamy piekłem to te dwie osoby zostaną wrzucone do tego miejsca nie zostaną oni zabici po prostu, ale tutaj czytamy żywcem wrzuceni. Jest to coś niesłychanego, że bez oglądania śmierci można być wrzuconym do piekła. W Biblii e, możemy znaleźć dwie osoby, które weszły do nieba bez śmierci. To jest Henuch w pierwszej księdze Biblii i dalej e, prorok Eliasz. Tutaj widzimy dwie osoby, które bez oglądania śmierci zostaną wrzucone do Jeziora Ognistego, czyli na wieczne nęki. Jest to e, straszliwy e, wyrok. Zostali pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu. Więc mieliśmy jakiś rzut oka na przyszłość Kościoła, na przyszłość Europy, co zapewne wydaje się zupełnie sprzeczne z tym, co słyszymy może w telewizji, czy jest jakoś propagowane, ale jednak Pismo Święte zapowiada straszny koniec. Teraz chcemy spojrzeć na przyszłość Izraela, Jest to zdjęcie satelitarne właśnie tego kawałeczka lądu. Tutaj mamy Morze Słone. Tutaj są też i ruiny Sodomy. Wiemy, że pod tym morzem są ruiny tych pięciu miast zepsutych, m.in. innymi Sodomy i Gomory, Admy, Seboim zasypane solą, można powiedzieć, przez Boga na skutek niemoralności. Tam w głębi jezioro Galilejskie. Tutaj góry, początek półwyspu Synaj i dalej góra, gdzie Mojżesz otrzymał 10 przykazań od Boga. Tutaj jest takie ciekawe miejsce. Tutaj zaczyna się strefa gazy czyli miejsce, gdzie są kupieni Palestyńczycy. Widzimy skutek nawadniania gospodarki rolnej w Izraelu. Miejsce, które kwitnie, gdzie Izrael sprzedaje owoce na cały świat. Może czasem nam się uda kupić w sklepie. Widzimy granica między tymi państwami jest nawet widoczna gołym okiem. Z drugiej strony po prostu jest, warunki są pustynne. Teraz chcemy spojrzeć wstecz na historię Izraela, co przypomni nam cokolwiek na temat tego narodu, ale też i będzie dobrym takim podłożem do tego, żeby spojrzeć, jaka jest przyszłość. Rok 2090 przed naszą erą, przed Chrystusem, Abraham idzie do Kananu. Wiemy o tym, że został... Wezwany przez Boga, żeby iść właśnie do tego, co dzisiaj nazywamy Izraelem, ale nie od razu Bóg mu powiedział, dokąd ma iść. Abraham być może najbardziej jest znany z tego, że Bóg nakazał mu złożyć jego syna w ofierze, czyli zabić go i złożyć w ofierze całopalnej, na co Abraham był gotowy i ruszył na górę Moria. Ale zanim to się stało, to można by wspomnieć bardzo ważne wydarzenie, kluczowe wydarzenie. W pewnej nocy Bóg wyprowadził Abrahama z namiotu, kazał mu spojrzeć w niebo i powiedział, tak liczne będzie Twoje potomstwo. Cóż ten stary, blisko setki człowiek, żyjący w bezdzietnym małżeństwie, mógł pomyśleć, ale jednak jest napisane, uwierzył Bogu. I Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość. Czyli to usprawiedliwiło Abrahama. To, że uwierzył w rzecz, która jest nieprawdopodobna. Nie to było powodem e, e, usprawiedliwienia Abrahama, że był gotów złożyć syna, choć oczywiście to wynikało z jego wiary, bez, bez kompromisowego zaufania do Boga. Ale właśnie ten moment, pierwszy moment zaufania e, do Boga, że tak będzie miał liczne potomstwo Kiedy nie miał jeszcze syna i wieku, już podeszł. Rok 1875 Jakub idzie do Egiptu. Człowiek, który miał burzliwy życiorys, ale Bóg pracował nad nim i w pewnym momencie nawet walczył z Bogiem. Jest opis tego w I Księdze Mojżesza, czyli w Księdze Rodzaju ostatecznie przeżył ciężkie chwile sądząc, że jego syn został rozszarpany przez dzikie zwierzę, ale po latach okazało się, że jego syn żyje i jest następcą Faraona i właśnie wyruszył ze swoją rodziną 70 osób do Egiptu i to jest początek właśnie tych długich lat pobytu narodu późniejszego narodu izraelskiego właśnie w Egipcie. Rok 1446 Mojżesz wyprowadza lud z Egiptu. Znane są nam plagi egipskie, nawet jest takie powiedzenie plaga egipska. Było ich kilkanaście. Te plagi były działy się na skutek oporu Faraona, który nie chciał wypuścić Żydów właśnie ze swojego kraju. Ale ostatecznie, kiedy zmarli wszyscy pierworodni w Egipcie, wtedy Faraon wypuścił Izraela. Tutaj mamy, Jozue wstępuje z ludem do, do Kanaan, rok 1406. To miasto, które zdobył po przejściu Jordano, to jest słynne miasto Jerycho okrążane przez 7 dni jego mury runęły. Rok 1010, Dawid rozpoczyna panowanie. Rok 966, Salomon buduje świątynię. Świątynia, która była uznawana za jeden z cudów architektonicznych ówczesnego świata. Rok 930. Podział Królestwa za Archabeama, czyli syna Salomona. Rok 722. Uprowadzenie dziesięciu pokoleń do niewoli asyryjskiej. I tu akurat z boku mamy właśnie bramę w Babilonie, gdzie Żydzi zostali uprowadzeni. Rok 608 właśnie, początek niewoli babilońskiej dwóch pokoleń. Rok 538, pierwsze wyjście zapanowania Cyrusa w celu odbudowy świątyni. Tu akurat pojawiła się takie malutka ikonka. Są to wykopaliska w Izraelu, starego miasta, Jerozolimy. Tak mogło to wyglądać, kiedy Ezdrasz przyjechał, żeby... Odbudowywać świątynię A więc pierwsze wyjście zapanowania Cyrusa w celu odbudowy świątyni Właśnie ten Cyrus Król Perski Który był Zapowiedziany już przez proroka Izajasza 200 lat wcześniej Jeszcze Cyrusa nie było na świecie Prorok Izajasz zapowiedział to, że król o imieniu Cyrus wyda rozkaz o odbudowie świątyni. Ta świątynia jeszcze nie była zburzona nawet. I to jest niezwykłe, że kiedy przyszedł ten czas, oto król Cyrus wydał ten rozkaz, żeby świątynię odbudowywać. I właśnie Ezraż z tymi uchodźcami udali się do Jerozolimy, podjąć się tego dzieła. I rok 445, bardzo ważny rok. Jeśli chodzi o proroctwa, jest to rok, w którym król Artaxerxes wysyła Nehemiasza w celu odbudowy miasta, miasta Jerozolimy. Nehemiasz także był właśnie w niewoli, był pod czaszem, czyli kimś, kto tak naprawdę nie mógł opuszczać króla, ale jednak wymodlił to i Bóg mu pozwolił. Teraz spójrzmy na... Proroctwo 70 tygodni Daniela, przeto i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jerozolemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni i 62 tygodnie. Rynki i rowy miejskie zostaną odbudowane, a będą to ciężkie czasy. Tu mamy kawałek muru jerozolimskiego. 70 tygodni lat można powiedzieć czy też 70 siódemek, jak to jest w oryginale przepowiedziane. Jest też taka analogia, że Żydzi nie przestrzegali sabatów, które Bóg im nakazał przestrzegać i po prostu za każdy nie, jakby nieświęcony sabbat mieli rok niewoli w Babilonie. Było to 70 lat. I stąd jest też i ta myśl właśnie, że te 70 tygodni To nie chodzi o dni, ale, ale chodzi o lata. <śmiech> A więc mamy rok 445. Artak wysyła Nechemiasza do Jerozolimy. Księga Nehemiasza, pierwszy i drugi rozdział. Dalej, 49 prorockich lat później, jeden rok liczony jako 360 dni, pomimo wielu trudności Jerozolima zostaje znowu odbudowana. 434 prorockie lata później. Jest to rok 31, 32 naszej ery, czyli widzimy, że to proroctwo 490 lat w sumie zawiera w sobie z jednej strony odbudowę miasta, czyli 7 tygodni, to co trwało 49 lat 7 razy 7 49 po drugie jest to czas aż do pomazańca księcia 62 tygodnie i tu widzimy 434 lata i to proroctwo zmierza nie do narodzin Chrystusa ale do jego ukrzyżowania Jest to moment, w którym on wjechał na tej oślicy do Jerozolimy. Ludzie rzucali palmy. Właśnie i to proroctwo się spełniło. Widzimy, że dokładnie w ten sposób Bóg potwierdził to, że panuje nad biegiem wydarzeń na tej ziemi. 70 tygodni Daniela. 70 tygodni, czyli 490 lat, wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu. Tutaj... O, nie w tym kierunku. Widzimy rzut, taką panoramę Jerozolimy. Pośrodku jest kopuła skały. I meczet Alaksa, to jest drugie, co do ważności miejsce kultu dla muzułmanów po świątyni Kaba w Mekce. Co jest ciekawe, właśnie ten meczet stoi na miejscu, gdzie wcześniej stała świątynia Salamona. Dokładnie na tym wzgórzu. jest to też i to wzgórze Moria, gdzie Abraham miał złożyć swojego syna. I teraz, co mówi nam to proroctwo z księgi Daniela, 9 rozdziału? 70, czyli 490 lat, aż dopełni się zbrodnia i przepieczętowany będzie grzech. Tutaj chodzi o ofiarę Chrystusa, która miała zgładzić grzechy. Jest to proroctwo, które spełniło się w momencie, ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. Będzie zmazana wina i przywrócona wieczna sprawiedliwość. To proroctwo sięga do tej, tego momentu rozpoczęcia panowania Chrystusa na ziemi, czyli tak zwanego tysiącletniego królestwa, inaczej milenium w ogóle proroctwa Starego Testamentu dalej nie sięgają. Mówią tylko na temat właśnie tego czasu, błogości i panowania właśnie na, na, w tysiącletnim królestwie. Dalej już milczą. Będzie przypieczętowane widzenie i prorok. Będzie namaszczone to, co najświętsze. To najprawdopodobniej chodzi o poświęcenie świątyni o czym czytamy w księdze Ezechiela. Dalej, po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie go. Czyli widzimy tutaj dokładnie ten czas. Rok 31-32 Pan Jezus zostaje ukrzyżowany. Nadchodzący wódz zniszczy miasto i świątynię. W 70. roku po Chrystusie. Świątynia została zniszczona. Nie był to rozkaz tego rzymskiego generała Tytusa, żeby to zrobić, ale wojsko było tak pod takim tak silną obroną Żydów, którzy bronili miasta, że z wściekłością po prostu chcieli tę świątynię zniszczyć i to się niestety tak skończyło. Tu akurat jest taki relief, który pokazuje zniszczenie tej świątyni, również i to, że wynoszą menorę. To jest taki siedmioramienny złoty świecznik wykuty z jednej bryły złota. Podobno jest gdzieś w zbiorach Watykanu. Nie jest to eksponowane, ale podobno jest gdzieś tam przechowywany. I jeszcze mamy może jeszcze taki szczegół tutaj nadchodzący wódz zniszczy miasto i świątynię a więc chodzi tu nie tylko o tego Tytusa i jego wojsko, które zniszczyło w 70 roku po Chrystusie to miasto ale też i o to, że w przyszłości to zwierzę, o którym już mówiliśmy ten władca o dziesięciu rogach zniszczy miasto i świątynię A więc widzimy, że to proroctwo sięga w przód. I trzeci punkt. To dzieje się teraz i stanie się jeszcze w przyszłości. Widzimy to cały czas, że jest bardzo wielkie napięcie w Izraelu i okolicy. Mają oni wielu wrogów. I aż do końca to napięcie będzie. Rozwiązaniem tego problemu będzie dopiero panowanie Chrystusa na ziemi. Teraz mamy taką ikonkę, którą trzeba wyjaśnić. Te 69 tygodni, o których mówiliśmy, 69 tygodni z tych 70 tygodni wypełniło się w momencie ukrzyżowania Chrystusa. Ukrzyżowanie Mesjasza zatrzymało zegar. To znaczy, że to odliczanie czasu zostało wstrzymane i ten ostatni tydzień jeszcze się nie wypełnił. Dalej mamy jako drugi punkt graniczny, tutaj tę strzałeczkę, tę żółtą tutaj, tutaj czytamy, pochwycenie Kościoła, może najpierw zatrzymamy się na chwilkę przy tym. Pismo Święte mówi o takim wydarzeniu, które nazywamy pochwyceniem albo zabraniem Kościoła, zgromadzenia. To jest to, co czytamy choćby w liście do tesaloniczan, a my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy wraz z nimi zabrani na obłoki, na powietrze, na spotkanie Pana albo jak Pan Jezus sam powiedział wezmę was do siebie aby gdzie ja jestem abyście wy byli ze mną kiedy przygotuję wam miejsce jest to wydarzenie które brzmi może jak z opowieści science fiction ale o tym też i mówi pierwszy list do Koryntian 15 rozdział inne miejsca w Piśmie Świętym potwierdzające że ludzie wierzący jako żywi zostaną zabrani do nieba i to jest zobrazowane Tutaj właśnie w tej żółtej strzałeczce. I po tym wydarzeniu ten zegar uromi, uruchomi się ponownie. I ten ostatni tydzień, 70. tydzień, czyli te 7 lat, spełni się. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, które dzieli około 2000 lat, jak możemy mniemać, jest coś, co nazywa się czasem łaski. To jest coś, co też czytamy w Nowym Testamencie. Oto teraz czas łaski. Czas, kiedy głoszona jest Ewangelia i każdy, kto wierzy, jest zbawiony. Chrystus jest w niebie, Duch Święty jest na ziemi, jak to już poprzednio zauważyliśmy. Został wylany na ziemi. I ci, którzy wierzą w Chrystusa, w pewnym momencie zostaną zabrani z tej ziemi. Są jeszcze dwa wydarzenia, które są istotne. Tu mamy w roku 70. zniszczenie Jerozolimy. Jak gdyby było tym znakiem tego, rozpoczęcia tego czasu łaski. Z drugiej strony rok 1948, to jest coś, co na zaproszeniu mogliśmy zauważyć, że w tym właśnie roku miały miejsce trzy kluczowe wydarzenia, jeśli chodzi o spełnianie się poroz biblijnych czyli powstanie zalążka Unii Europejskiej, powstanie zalążka ruchu ekumenicznego i także powstanie, jak tutaj czytamy, państwa Izraela. Myślę, że w tymże roku właśnie ludzie, którzy czytali Pismo Święte, musieli być pod wielkim wrażeniem, że oto żyjemy pod koniec tego czasu, który nazywamy czasem łaski. Więc ten czas łaski ma też jakiś swój określony czas. I widzimy, że to jest tuż przed tym, co nazywamy zabraniem Kościoła, pochwyceniem do nieba. Czas, w którym my teraz żyjemy.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 Jakoś, no, żeby to nie przedłużać, e, trzeba powiedzieć, że ten ostatni tydzień dzieli się na pół, czyli dwa razy po 3,5 roku. W czasie mm, e, tej pierwszej 3,5 roku będzie musiała stanąć świątynia na tym miejscu, gdzie stoi obecnie ten meczet alaksa i w tej świątyni będzie musiała stanąć figura e, tego e, władcy rządzącego Europą, tego prezydenta. Tak jak tu czytamy, w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Jeszcze Księga Daniela, 12 rozdział. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynia 1290 dni. To jest pół roku. I dalej mamy z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. A więc jest zalecenie samego Pana Jezusa do tych Żydów, którzy będą wtedy żyć na ziemi, że kiedy zauważą, że w tej odbudowanej świątyni stanie posąg Żydzi są no, nauczeni przez Boga, żeby nie być bałbochwalcami. Więc kiedy ci pobożni Żydzi, więc kiedy zauważą ten posąg, mają radę uciekać w góry. I teraz, co jest tą ochydą? Mamy objawienie jeszcze raz, 13 rozdział, ale to już właściwie żeśmy o tym mówili. Że to ten minister propagandy, ten religijny przywódca postawi posąg, tak jak tutaj czytamy. Da nam utchnąć ducha w posąg zwierzęcia, a posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddawali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Widzimy, że w tej świątyni, która powstanie w Jerozolimie, powstanie kult bałwochwalczy, żyjącej osoby, tego prezydenta Zjednoczonej Europy. I kto tego nie będzie chciał uczynić, poniesie śmierć. Którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. To możemy przeczytać w Nowym Testamencie, w Księdze Apokalipsy, w XIII rozdziału. Tu mamy opis właśnie tego antychrysta z Księgi Daniela, ale myślę, że nie mamy już czasu na to, żeby głębiej w to wnikać. Tutaj mamy też i pokazane Żydzi, jak, gdyby jak można ich podzielić w tamtym czasie. Wielu Żydów, którzy wejdą w przymierze ze zwierzęciem, Uwielbią je i przyjmą jego znamię. To jest to, o czym już mówiłem, co sam Pan Jezus zapowiedział. Kiedy ktoś przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Czyli wielu Żydów przyjmie tego fałszywego Mesjasza jako prawdziwego, ponieważ oni do dzisiaj czekają na Mesjasza, a tego, który już był dwa tysiące lat temu, nie przyjęli. Niewielu spośród Żydów ucieknie z Izraela, aby nie brać udziału w tym bałbochwalstwie. Niewielka ilość Żydów w Jerozolimie, którym nie uda się uciec, pozostanie wierna Bogu. Izraelici z dziesięciu pokoleń, którzy przyjdą z niewoli asyryjskiej, o których wie tylko Bóg. I Żydzi nie mieszkający w Izraelu. Tysiące Żydów są rozproszeni na całym świecie, ale do, do, jeszcze, do tego jeszcze dojdziemy. Prorokstwo księdzi Daniela mówi też o Królu Północy, który zaatakuje Izraela. Kto jest tym Królem Północy dokładnie nie wiemy. Może to być jakiś przywódca Syrii. Syria jest bardzo wrogo usposobiona do Izraela. Może to być ktoś z Iranu. Iran jest także dzisiaj bardzo wrogo usposobiony wobec Izraela. I czytamy Wtargnie do prześlicznej ziemi. Wtedy wiele krajów upadnie, lecz rąk jego ujdą Edom i Moab i główna część Amonitów. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. To było z proroka Zachariasza. I jeszcze raz księga Daniela: A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Jest to bardzo szczególne, bo dzisiaj Egipt jest, można powiedzieć, takim umiarkowanym z przymierzeńcem Izraela. Jest to także kraj o charakterze muzułmańskim, ale nie jest tak agresywny jak inne kraje otaczające Izraela. Dlatego też można sądzić, że ten król północy, czyli przywódca muzułmański, z tych krajów, z tych krajów na północ od Izraela zaatakuje także Egipt. Teraz ten król Izraela Czyli ten fałszywy Mesjasz wezwie to zwierzę o dziesięciu rogach, czyli władcę Unii Zjednoczonej Europy o pomoc. Jest to ciekawe, że ta pomoc nie nadejdzie szybko, że Król Północy zdąży tak daleko i zdobyć miasto, połowę ludności uprowadzić, zdobyć Egipt a nie nadejdzie pomoc z Europy, kiedy lot myśliwcem z Europy do Izraela to jest raptem godzina. Ale można i to wziąć pod uwagę, że będzie to czas, w którym te straszliwe sądy Boże, analogiczne do sądów, które miały miejsce w Egipcie, będą mieć miejsce w Europie. Można to przeczytać w Apokalipsie. Te sądy siedmiu pieczęci, siedmiu trąb, siedmiu czasz, straszliwe kataklizmy, ciemność, Woda zamieni się w krew, trzęsienia ziemi, spadające głazy gradu. Potworne wydarzenia. Ludzie będą mówić góry, padnijcie na nas. Tak jest napisane. Dlatego też Europa nie będzie tym, czym jest dzisiaj w owym czasie. I to jest powtórka tego, cośmy widzieli, że właśnie to Bóg sprawi, jak to jest napisane, i zgromadził ich z Księgi Apokalipsy na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedem. Właśnie tam Te wojska Zjednoczonej Europy legną pokonane przez Chrystusa, ponieważ nie z Królem Północy będą walczyć, a z Chrystusem, który będzie bronił swego ziemskiego ludu. Będzie to też czas, kiedy ci, którzy byli w niewoli, rozproszeni w różnych krajach świata, będą wracać do Izraela i to też czytamy w Psalmie 126. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. I dalej czytamy: Najpierw wyratuje Pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy nie przewyższała Judy. W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jerozolimy, prorok Zachariasz, 12 rozdział. I ten właśnie władca, władca północy, który zaatakuje Egipt, w pewnym momencie e, usłyszy o tym, o powstaniu w Izraelu. Jak tutaj czytamy, e, przestraszą go wieści z, ze wschodu i północy. Dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. I rozbije swoje wspaniałe namioty między morzem i prześliczną świętą górą. I to właśnie będzie mniej więcej e, w tym Miejscu, o, jest strzałeczka, miejsce właśnie, gdzie jest ta, ta Magido, ta dolina, te wspaniałe pole bitwy, gdzie właśnie zostaną ci wrogowie Izraela pokonani. Tu jest jeszcze jeden werset potwierdzający tę rzecz z Zachariasza. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu, w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Widzimy, że Pan Jezus w sposób widzialny stąpi na tę ziemię. I góra Oliwna, na której kiedyś z płaczem modlił się, rozpadnie się na pół, tworząc też ucieczkę dla uciekających Żydów i właśnie będzie on tym, który pokona tę armię. Ten slajd pokazuje nam właśnie powrót Żydów z różnych stron do Izraela. Te 10 pokoleń zaginione, wiemy, że są znaczne mniejszości Żydów, czy w Stanach Zjednoczonych, nawet w Chinach czy w Indiach, w różnych częściach świata, z wielu miejsc już Żydzi w znacznym stopniu się wyprowadzili, choćby z Rosji. I tu jest prośba Ezechjara na ten temat. I wyprowadzę was pośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz ale wyłączę spośród was opornych i odstępców i wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przechodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą. I poznacie, że jestem Pan. Tutaj jest i ta rzecz podkreślona, że Żydzi, którzy są z krwi, Żydami, ale nie będą oczekiwać Mesjasza, Pan Jezus ich także osądzi, poza Izraelem, tak jak tutaj czytamy, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą. I wydaje się, że to już byłoby wspaniale. E, pokonany e, to zwierzę o dziesięciu rogach, czyli ten prezydent e, Zjednoczonej Europy. E, fałszywy Mesjasz, także wrzucony do piekła. E, Król Północy unieszkodliwiony. A jednak widzimy e, jeszcze e, następne starcie. Był to czas, będzie to czas, w którym Izrael będzie się też radować, jak to jest napisane. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. Chodzi o to, że będzie to czas, w którym życi będą świętować nareszcie tą wolność, ci pobożni bogobojni Żydzi, którzy uwierzą w Mesjasza. Ale właśnie księga Ezechiara zapowiada nam, E, jeszcze jedno wydarzenie e, e, i mów tak mówi wszechmocny Pan oto ja wystąpię przeciw Chotowie główny książę w Mesech i Tubal po wielu dniach otrzymasz rozkaz w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i od ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami i ludami, które są z tobą wydam cię na żer drapieżnym ptakom wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym A więc znowu zapowiedziana jest rzeź, że ptaki będą żywić się padliną tych padłych ludzi. Kto to jest? To jest ten główny książę. Na innym miejscu jest napisane z dalekiej północy. Mesech i Tubal. Lepsze tłumaczenia też mówią jeszcze Roż. A więc Mesech, Roż i Tubal. Tutaj widzimy jest miasto Moskwa. Te starożytne określenia możemy rozszyfrować. Mesech to jest Moskwa. Tubal to jest Tobolsk. I to słowo, którego brakuje w tym tłumaczeniu akurat wydania brytyjskiego, to jest Roche, a więc Rosja. To znaczy, że Rosja w tym W tych ostatnich 7 latach, z tych 490 lat, 70 tygodni Daniela, właśnie zaatakuje pod koniec Izrael. Właściwie trzeba powiedzieć, że Rosja dzisiaj jest bardzo niedaleko, bo jest w Syrii, bardzo blisko już granicy z Izraelem. Samoloty rosyjskie bombardują w tym czasie. A więc wypełnienie tych proroctw, chociaż wydaje się troszkę jak z filmu science fiction, pomału dochodzi do swego czasu, ale i, i ten zostanie pokonany na górach izraelskich, parniesz ze wszystkimi twoimi chówcami, które są z tobą. Będzie to wielka, międzynarodowa armia. Mhm. I po tym pozostaje to, o czym czytamy pod koniec Apokalipsy, czyli panowanie Chrystusa przez tysiąc lat. To jest przyszłość Izraela. Wiemy, że Izrael jest ludem ziemskim i będzie cieszyć się tym ziemskim panowaniem swego Mesjasza przez tysiąc lat. Zgromadzenie trwa na wieki. Tam czytaliśmy że właśnie e, zgromadzenie jest tą świątynią, e, która, gdzie, przez którą Chrystus e, będzie się objawiać na tej nowej ziemi, e, która dopiero ma nastać. Natomiast e, e, Izrael jest czasowy. On nie jest wieczny. On tylko trwa, dopóki trwa życie tutaj na tej ziemi. I tu jest z psalmu 45, cytat. Jest to proroctwo odnośnie Pana Jezusa i Jego panowania. E, Ja ustanowiłem króla mego na Sionie, świętej górze mojej. Ogłoszą zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Serce moje bezbrało miłym słowem, opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak ryle zbiegłego pisarza. Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod Twoje nogi. Uparnie serce wrogów króla. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. A więc opis Chrystusa jako króla panującego tutaj, w tym świecie. On jest tym królem Król. Nie rozumiem? I to jest ostatni slajd. Być może temat wydaje się trudny, taki, który coś o czym na co dzień nie myślimy. Coś, czego się obawiam, to jest też i to, że kiedy stąd wyjdziemy, znowu wpadniemy w codzienny wirus naszych codziennych zajęć. Będziemy słuchać radia, oglądać telewizję, rozmawiać z ludźmi. I być może to, co teraz słyszeliśmy, szybko gdzieś nam uleci, ale też jest to i naszą modlitwą i życzeniem, żeby te proroctwa Słowa Bożego pozostały w naszym sercu. Dlatego zachęcam do czytania Pisma Świętego. Zachęcam też i do osobistego szukania Boga, do tego, żeby osobiście zwrócić się do Chrystusa w modlitwie, który jest żywy, bo On powstał z martwych, On żyje. Chcielibyśmy zakończyć modlitwą na koniec. Panie Jezu, my dziękujemy Tobie za to, że Ty żyjesz, że Ty umarłeś za nasze grzechy, za to, że Ty teraz jesteś gotów odpuścić też i grzechy wszystkim, którzy się do Ciebie zwrócą. Dziękujemy Tobie że Ty wzywasz ciągle wszędzie wszystkich ludzi, aby pokutowali. Dziękujemy Tobie za ten dar łaski. Dziękujemy Tobie też i za to, że umożliwiłeś to dzisiejsze spotkanie. Prosimy Ciebie, żeby to słowo pozostało w sercach tych, którzy je słyszeli. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo, że zechcieli państwo przyjść. Dziękuję za cierpliwość.